Klamy tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 marca jest 10. Małgorzata Najborska zapraszam na serwis trójki. Przed polskimi piłkarzami kluczowy mecz dziś wieczorem zagrają z Irlandią. Ta drużyna jest coraz lepsza, coraz mocniejsza. Zwycięstwa pomagają, żeby ten komfort był. Mówi trener reprezentacji Adam Nawałka. Na kilka godzin przed marszem przeciwko terroryzmowi w Tunisie tunezyjskie służby specjalne zabiły co najmniej dziewięciu dżihadystów. Tysiące osób protestowało w amerykańskim stanie Indiana przeciwko ustaw o przywróceniu wolności religijnej Jeśli Polacy wygrają ten mecz Będą mieli otwartą drogę do Mistrzostw Europy we Francji Wieczorem spotkanie z Irlandią Polska drużyna do tego meczu przystępuje z pozycji lidera Grupy D Ma trzy punkty przewagi nad właśnie Irlandią Ale także Szkocją i Niemcami Polska w tym meczu będzie faworytem. Wie o tym selekcjoner Adam Nawałka. Mamy bardzo dobrych zawodników, którzy prezentują bardzo wysoki poziom. I Między innymi moim zadaniem jest to, aby ten potencjał wykorzystać. Ta drużyna jest coraz lepsza, coraz mocniejsza. Zwycięstwa pomagają, żeby ten komfort był. Komfort w środku pola ma nam dać piłkarz Sewilli Grzegorz Krychowiak. Czeka go dzisiaj ciężkie zadanie. Irlandczycy grają bardzo ostro. Żeby wygrać mecz trzeba go odpowiednio wybiegać i wywalczyć. Irlandia jest zespołem, który gra bardzo agresywnie i trzeba tym samym odpowiedzieć. A nad dopingiem będą czuwali nasi kibice, którzy są dla reprezentacji dwunastym zawodnikiem. Oni dają nam dodatkowe siły, mówi napastnik Arkadiusz Milik. Bardzo się z tego cieszymy, że, że cały czas nas wspierają cały czas z nami są. Na stadionie ma być blisko 20 tysięcy biało-czerwonych kibiców. Początek meczu o 20.45. Dublin, Adam Malecki. Tunazyjskie Siły Specjalne przeprowadziły w regionie Kawsa operację antyterrorystyczną zabijając co najmniej dziewięciu bojowników. Przejęli też zapas broni i materiały wybuchowe. Do tej operacji doszło na kilka godzin przed marszem ulicami Tunisu przeciwko terroryzmowi, podczas którego zostaną upamiętnione ofiary zamachu z 18 marca. Weźmie w nim udział m.in. prezydent Bronisław Komorowski. W wyniku ataku terrorystów na Muzeum Bardo zginęło wtedy ponad 20 osób, w tym trzech Polaków. Do ataku przyznali się dżihadyści z państwa islamskiego protestowało w amerykańskim stanie Indiana przeciwko ustawie o przywróceniu wolności religijnej, którą tamtejszy gubernator podpisał kilka dni temu. Podpisana w miniony czwartek ustawa mówi o tym, że wolność religijna może być ograniczona tylko wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes społeczny i że musi się to odbyć w najmniej dotkliwy sposób dla wierzących. Choć podobne prawo zostało uchwalone na szczeblu federalnym już w 1993 roku, Działacze gejowscy uważają, że nowe przepisy będą służyć ochronie tych firm i osób, które odmówią świadczenia usług parom homoseksualnym. Wczoraj w centrum stolicy Indiany Indianapolis około 3000 osób protestowało przeciwko ustawie. Nie chcemy nienawiści w naszym stanie. Wolność religijna nie oznacza wolności dyskryminowania, krzyczeli manifestanci. Przeciwko ustawie wypowiedziało się wielu amerykańskich polityków, w tym Hillary Clinton oraz biznesmenów, wśród nich szef Appla, Tim Cook. W internecie rozpowszechnia się tymczasem akcja bojkotu Indiany. Na przykład wczoraj firma NG Swiss oznajmiła, że wstrzymuje wart 40 milionów dolarów projekt rozbudowy swojej centrali w Indianapolis. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec o niedzieli palmowej, która rozpoczyna w kościołach katolickim i protestanckim Wielki Tydzień Grzegorz Maciek. W niektórych parafiach wychodzi się na zewnątrz kościoła, a potem w procesji przychodzi do zamkniętych drzwi świątyni. Kapłan trzykrotnie uderza w drzwi krzyżem, ukazując w ten sposób, że krzyż otwiera drogę do nieba. Święte miasto Boga, Otwórz swoje bramy dla króla chwały. Podczas tej samej mszy czytany lub śpiewany jest opis męki pańskiej. Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej. Niedziela Palmowa to jest właśnie niedziela paradoksu, ponieważ ona łączy ze sobą dwie różne postawy człowieka wobec Jezusa. Najpierw Hosanna i ci sami ludzie kilka dni później powiedzą Jezusowi, nie chcemy cię. Msza Święta łączy te dwa wydarzenia, pokazując paradoks ludzkiej postawy. Dziś też katolicy obchodzą 30. Światowy Dzień Młodzieży. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I dziś organizują konkursy na najpiękniejsze i największe palmy, najsłynniejsze odbywa się w Lipnicy Murowanej w Małopolsce. Tam palmy mierzą od 3 do ponad 30 metrów. Są tradycyjnie przenoszone na Lipnicki Rynek. Tam jest nasz reporter miałem Państwa tam kawałek stąd. Długo, że szli z tą palmą? Daleko? 45 minut. Ewelinko, do samusieńkiego końca ile? 11 metrów. 11,40 centymetrów. A co tutaj oprócz długości Pani tak dokładnie sprawdza? Mamy takie kategorie obwiązanie, zdobienie, ułożenie pręci, smukłość i przy okazji, jeśli jest prezentowana przez właściciela w stroju regionalnym, to też są dodatkowe punkty za to. Absolutny rekord w lipnickim konkursie należy do Zygmunta Urbańskiego i jego palmy o długości 36 metrów. Dziś też bierze on udział w konkursie. To był serwis Trójki. Trochę słońca, trochę chmur i deszczu. Najpierw na zachodzie, później na wschodzie. Termometry pokażą od 7-10 stopni na północy kraju do 11-13 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 To weekend pełen piłkarskich wrażeń, dlatego od 27 do 29 marca na stacjach LOTOS i LOTOS Optima Paliwa Dynamik w supercenie Zapraszamy również do kafe Punkt na kawę i hot-dogi Tankuj paliwo tu, gdzie nasza reprezentacja LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski Żegnamy reklamy Trójka, program trzeci Polskiego Radia Piosenki bez granic. Dzień dobry, dzień dobry. Mówię tym, którzy myślą, że zaczynamy audycję, a my tu już jesteśmy od godziny. No to wita Państwa Wojciech Mann, Żbita Marinowska również wita i Harinka Wachowicz też wita. I zaczynamy drugą, podkreślam, godzinę 71335 smsy man.polskieradio.pl maile. Zaczynamy od um, pojawiającego się nieregularnie końcika płyt przeoczonych. Płyta przeoczona, właściwie nagranie z płyty przeoczonej It's Gonna Take Time. Zespół nazywa się The Dead Daisies. No i nie ukrywam, że podsunął mi pomysł sięgnięcia po ten album ktoś ze słuchaczy. Z wdzięcznością to zrobiłem, poszukałem płyty. No i tak, tak jak lubimy. rokowe granie, dynamiczne, i gitarki, i śpiewanie, i wszystko jak trzeba i najwyżej mogę wyrazić lekki żal, że wcześniej nie wpadłem na ten album. Zresztą jak wynika z moich obserwacji jedyny tego zespołu, no to jeszcze niech będzie jeden utwór. The Daisys Washington. Sure. Washington, proszę Państwa, The Dead Daisies. A teraz wydaje mi się, że to może być dla niektórych słuchaczy tej audycji niespodzianka, ale skoro niespodzianka, no to na razie nic więcej nie powiem. Niespodzianka, dlatego, że państwo zresztą chwilami też wytykają to mi, że dosyć mało jest polskiej muzyki w piosonkach bez granic. No i niespodzianka. Grupa O, Może tak to się rozmawia, nie wiem dokładnie. E, utwór Uważaj. No i spodobało mi się śpiewać w tym zespole Aleksandra Łapa i to przedsięwzięcie wydaje się być rodzinne bo na gitarze Bartosz łapa, jeszcze do tego jest jeden y, Filip łapa na bębnach. Y, wszystko to z fajną gitarą i się słucha. No, skoro się słucha, to można nie poprzestawać na tym jednym utworze uważaj i można je jeszcze raz w utworze offline nadać. po polsku, a teraz proszę państwa wracamy do też gitar, ale już zagranicznych. Był zespół, którego powrót na antenę piosenek bez granic już awizowałem. Jedna dzisiaj piosenka, ale ta płyta jeszcze się pojawi na pewno w programie tej audycji grupa amerykańska Five Horse Johnson. A teraz Jan Shojnacki, dzień dobry, dzień dobry. Wiesz, że jako twój sąsiad Muszę ci powiedzieć, że jak przechodziłem Obok twojego domu, to zauważyłem, że Na kuchence stoi mleko I niewyłączony gaz Ja bym radził, żebyś ty szybciutko poleciał I wyłączył Matko No Lecę Leć, leć Wojtek, leć Ja to pociągnę jakoś tutaj dalej Rozumieją państwo chyba, że Zioła Raz Lecę, przepraszam, lecę Lecę Dzisiaj będę tak troszkę biadował znowu nad jednym artystą, którego bardzo poważam, bardzo lubię, ale mam do niego i z nim taki problem, że będąc on świetnym gitarzystą chce być także świetnym wokalistą, a nie jest. No i tu jest problem. To zresztą jest problem wielu znakomitych gitarzystów, że że cierpią z tego powodu, że nie są kompletni, no bo taki gitarzysta, ten wyrosły z tradycji takiej powiedzmy, no jednak korzennej bluesowej, powinien uzupełniać dźwiękami gitary te, te, te momenty swojej sztuki, w których no, głosem już nic się nie da więcej powiedzieć. I to jest... Wzór niedościgniony dla wielu. Niektórzy powstrzymują swoje emocje z tym związane i pozostają wyłącznie gitarzystami. Inni, i tutaj w zależności od tego, na co pozwala im umiejętność śpiewania, próbują jedno łączyć z drugim. No i w przypadku Robena Forda, bo o nim mówię, to jego dążenie do kojarzenia gitary z, ze śpiewaniem niestety z mojego e, doświadczenia no, się niespecjalnie udaje, a jest to fantastyczny gitarzysta. E, zresztą zaświadczył o tym swoją wieloletnią karierą, nawet Miles Davis przecież e, bardzo szanował jego umiejętności i z nim e, sporo e, koncertów wykonał. No i, i, i zdaje się, że, że pozostaje jednak wierny tej swojej, tej swojej idei, żeby śpiewać i grać, o czym świadczy jego nowa płyta, która ukaże się wkrótce, album nosi tytuł «Into the Sun». I tutaj, tak jak to teraz jest w modzie, no, doprosił Robin Ford kilku swoich znakomitych kolegów. Nie ma Joe masy, ku mojemu zdziwieniu. Jest natomiast na przykład Keb Mo, który też się bardzo udziela w różnych przedsięwzięciach koleżeńskich. Jest Warren Hines, jest Sonny Landreth. A ja wybrałem takie nagrania, w którym jest aż trzech gitarzystów, czyli on wiodący Robin Ford, do tego Robert Randolph na e, lapstilu i Keb Moe, który wspólnie z Robinem ubarwia to nagranie swoim śpiewem. No, tytuł utworu Justified. Stare and I feel the floor might cave. Carpet worn to tether. It looked like flowers on an early grave. And I'd be just a Wipe at me Asking to judge and jury They pack you up and set me free And I'll be justified I will i be just a Salvation. They buckled at the knees, hands tangled in frustration, that tried so very hard. To Robin Ford ze swoimi gośćmi, czyli z Kebmo i Robertem Randolphem. Jak mówiłem, utwór nosił tytuł Justified i wywodzi się z nowego albumu Robena Forda zatytułowanego Into the Sun. Też mówiłem, że doprosił Robin do nagrania słynnych swoich kolegów, ale nie tylko tych takich słynnych, już bardzo doświadczonych, ale także młodziaczków. I to jest pożytek taki z zapoznania się z nowym albumem Robena Forda, że dzięki temu można dotrzeć do artystów, których wcześniej się albo nie słyszało, albo słyszało się o nich mniej. I jeżeli się w głębi słuchać w ich twórczość, to się okaże, że Robin Ford słusznie pomyślał, żeby im też umożliwić. Z troszkę swojej, oddać troszkę swojej sławy. I jednym z tych artystów jest Tyler Bryant, młody gitarzysta z Teksasu. Dzisiaj ma lat 24. No ale podobno tak jak to wielu teksańskich młodych gitarzystów rozpoczynał jeszcze jako nastolatek, że już kiedy miał 15 lat to założył zespół i z tym zespołem jeździł po Europie. Potem zauważył jego talent gitarowy Eric Clapton, zaprosił go na jeden ze swoich Crossroads Guitar Festival, no a niezależnie od tego Tyler Bryant ze swoim zespołem The Shakedown y, także nagrywa sam dla siebie i dla swoich słuchaczy y, i oto z jego płyty z 2013 roku albumu zatytułowanego Wild Child utwór Zatytułowany z kolei Lipstick Wonder Woman Tyler Bryant and the Shakedown. Z Kanadzieja teksańskiej blues rockowej gitary elektrycznej Tyler Bryant ze swoim zespołem The Shakedown. Tytuł tego utworu: Lipstick Wonder Woman. I na kolejną młodą osobą, którą do nagrania swojej nowej płyty Into the Sun zaangażował Robin Ford jest Zizi Ward. I to jest kobieta. Młoda kobieta. To, że ona jest Zizi, to wcale nie świadczy o tym, że jest z Teksasu, czy że ma jakiś związek z Zizi Top, czy z Zizi Hill. Ona z urodzenia jest Zuzana. A Zuzana jest dlatego, że babcia była Węgierka i, i też miała na imię Zuzana. Potem mama też jej miała na imię Zuzana. No i teraz ona też jest Zuzana, a dla potrzeb pewnie promocyjnych i tego, żeby łatwiej było Amerykanom wymawiać jej trudne węgierskie imię, to się nazywa po prostu Zizi World. Ona śpiewa głównie. Głosem myślę najlepiej przyszłościowo, to na to patrząc, wpasowałaby się w taki nurt soulowo rokowy Trudno powiedzieć, w którym miejscu jest w tej chwili, bo tam nagrała ledwie dwie płytki Docenił ją. O, i tu widzę z biogramu raz jeszcze wspomnę Eric Clapton, który zaangażował ją wraz z jej zespołem, żeby była takim rozgrzewającym zespołem przed jego koncertami w Ameryce. A propos Eric Clapton, jutro, proszę Państwa nasz y, gitarzysta ulubiony kończy 70 lat, więc y, y, proszę, y, jeżeli ktoś nadal uważa, że to jest ważna postać, y, wysłać mu Dobre wibracje, przynajmniej. Ale wracam do Zizi Ward, z takiej płytki, którą nagrała dwa lata temu, czy trzy, trzy lata temu. To jest epka zatytułowana Criminal. Ona zaprezentuje utwór zatytułowany Till the Casket Drops. Zizi Ward. The moon was just a spitter były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą w przyszłą niedzielę o tej samej porze, a dzisiejsze zakończy raz jeszcze gitara Robena Forda, która tym razem będzie tłem dla głosu Ruffy Foster. Utwór nosi tytuł Truth, prawda. Won't see it in the future No matter how hard you look Courthouse, too. I try to speak it in a cell phone, no. Waiting to hear it on the radio news. You can't find it in a whisper, you can't find it in a shout, no. You can't find it in the schoolyard, darling. No. Sing about it in the church house. Look out now. I say truth, get hard to find, you know truth. Somewhere deep inside, you know truth. Can change your mind and truth. Get back in the sky. You got chewed down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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 marca jest 11.